Sądecki podcast sportowy zapraszają Michał Śmierciak i Krzysztof Niedzielan. Dobrze, zejdźmy już z tematów personalnych i optyki. Mogę coś dodać? Właśnie chciałem zapytać o zdanie. Stała się rzecz znacznie y, trudniejsza w naszym Sączu. Nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę, jak tu wszyscy w czterech siedzimy, że my, my ta praktycznie rzecz biorąc w nam Sączu, nam się piłka ręczna żeńska kończy bo Ty Tomek że o pierwszym zespole zapominając o tym, że w ogóle nie mamy zaplecza dzisiaj juniorki starsze to są cztery zawodniczki z Słukowic, z Kusego, gdzieś tam skądś a z Nowego Sącza chyba są tylko trzy dziewczyny że liga juniorek starszych jakbyś zobaczył w tabelę chyba są trzy drużyny w tej chwili w Małopolsce Beskid kiedyś słynął z jednej rzeczy ze znakomitego szkolenia młodzieży w każdej grupie wiekowej tych najmłodszych było po trzy, cztery grupy były dwie drużyny juniorek młodszych, była ta drużyna juniorek starszych i była pierwsza drużyna. Dzisiaj tego nie ma. jest dwójka, która tam y, ma juniorki młodsze, które grają w drugiej lidze i część juniorek starszych, które dziewczyny po prostu wyrosły. A w gdzie tego nie ma. I Tomek zaczyna to wszystko ginąć. Tu jest problem. Bo rzeczywiście było 40 zawodników, że sami żeśmy rozmawiali na ten temat, że to jest po prostu... Nie da się tego nijak utrzymać. Nawet zastanawialiśmy się, czy byłoby stać miasto na zgłoszenie drugiej drużyny do drugiej ligi. No to też ogromne wydatki. To też to nie jest tak, że hop, strzelimy palcami i prowadzimy. To jest po prostu... Zrobił się odwrót w Nowym sąszu od piłki ręcznej żeńskiej. W tej chwili wcale nie jest to dobrze. Wicemistrzostwo Polski z zeszłego roku z Kielc, z buska z kielcką drużyną, tylko przyciemniło obraz. On nie rozjaśnił. Z tamtej drużyny została Leśniak, Płachta, Gadzina, Rączka. Chyba wszystkie wymieniłem. Ale może ktoś tam jeszcze. Ale to jest wszystko. Teraz niech się dziewczyny obrażą, niech się zakochają, niech dostaną jakieś lepsze propozycje. Nawet bawa się do ekstraklasy. I nagle się okaże, że z dniem 1 maja nie mamy drużyny, bo nie mamy swoich dziewczyn, a obce nam wyjechały. Bo przez ostatnie 3-4 lata to wszystko się rozjechało. Bo wicemistrzynie Polski z Olimpii, to one były od młodziczek bardzo dobre, potem one wrosły w juniorki starsze. I w juniorki młodsze, w juniorki starsze to są seniorkami. Ale za tym nie poszło powielenie, tak jak dawniej to bywało, zawodka Szczelca i Jacka Gomulca. Jak oni byli, to byli, ale też sukcesy mieli. I w tym klubie było młodzieży, jak się mówi, pod sufit. I to jest niedobra sprawa, bo ekstraklasa być może pociągnie nabór dziewczyn. Ale to trzeba 4, 5, 6 lat, a swój człowiek, o czym ja mówię cały czas, jest o połowę tańszy niż obcy, bo mieszka u siebie, żywi się u siebie, jest u siebie nie musi jeździć, może chodzić. To się wydaje takie małe rzeczy. To są bardzo duże rzeczy. Tutaj w kontekście tej przyszłości ja nawiążę do sytuacji, która miała miejsce niedawno. Nie wiem, czy pan pamięta, panie Jurku, jak spotkaliśmy się na konferencji prasowej z okazji połączenia klubów. Stanowisko nowego klubu przedstawiał pan prezes Pyzik i pan Jurek zadał jedno pytanie. Czy ktoś we władzach Nowego Sącza, mówiąc głośno o Super Lidze, mówiąc głośno o awansie, Zdaję sobie sprawę, jakie koszty ciągnie to za sobą. I wtedy podał pan przykład hali i nawierzchni, jaka musi być na hali. Sądzi pan, że dzisiaj ktoś się nad tym zaczął zastanawiać? Nie, dlatego, że znaleziono furtkę. I okazuje się, że ja też o tej furtce nie znałem. Że Karimata, ta słynna, Kariflex, nie pamiętam jak się to nazywa, to ta, jest tak. ta specjalna wykładzina, to jest zupełnie specjalna wykładzina, którą wypożycza związek, jest obowiązujące kiedy jest telewizja. Wypożyczenie kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych, żeby nie było żadnych wątpliwości to przyjeżdża kipa kilka dni wcześniej, rozkłada, skleja, przygotowuje i tak dalej, tak dalej, tak dalej. W tej chwili, bo się dowiadywałem na hali, nasz parkiet, który jest bardzo nowoczesnym parkietem, jest dostosowany do gry w Ekstraklasie. Ale mimo wszystko trzeba poprawić oświetlenie, którego nie ma, które jest fatalne. Mniej więcej raz na kwartał 23 punkty świetlne są spalone, bowiem jest wada konstrukcyjna oświetlenia hali głównej. Jedna żarówka kosztuje 120 zł, której się już nie produkuje, bowiem było to założone oświetlenie eksperymentalne. No nie patrzcie tego tak na mnie, no eksperymentalne. Ta firma już nie istnieje, która to robiła. By trzeba było przerabiać całe oświetlenie na hali. Rozmawiałem z panem prezesem Badurą, on mówi: no chętnie to zrobię, tylko skąd wziąć pieniądze, to zrobiliśmy remont basenu z halą, będzie różnie niby oświetlenia starczy ale jakby telewizory przyjechały, to nie ma wiem, bo przerabialiśmy to na Muszyniance, gdzie przyjechała telewizja niby hala oświetlona pomierzyli, zrobili pomiary światła na hali i musieli wyciągać swoje agregaty i doświetlać halę dzisiaj już jest jaśnie, bo dołożyli trochę luksu na hali jest jasno, ale to są tego typu rzeczy a mówię, przyjeżdża telewizja, a na pewno by wtedy przyjechała kilka razy, na no bo wiadomo, Beniaminek, a jeszcze jakby zaczął dziewczyny dobrze grać, więc wtedy telewizja ma ciąg. I wtedy znowu trzeba kilkadziesiąt tysięcy wyłożyć, żeby wyłożyć wykładzinę, którą potrzeba po meczu zwinąć, wszystkim trzeba zapłacić i tak dalej, i tak dalej. To w perspektywie tego, czy jest ewentualna możliwość gry Olimpii Beskidu w innych hali, na przykład w nowej hali PWZ, czy ona by spełniała ewentualnie takie wymogi? To znaczy tam jest problem e, innej natury, tam jest po prostu zbyt mała liczba e, widzów. E, pod względem technicznym e, hala spełnia te, te, te wszystkie kryteria, parametry, e, które tutaj pan redaktor mówi. mówił, natomiast jest problem e, i chodzi właśnie o wymaganą liczbę widzów. Liczb. Czyli awans do Superligi wiąże się z problemami organizacyjnymi. Podobnie jak to było w Sandecji, mówiono ekstraklasa, walczymy. Zawodnicy starali się osiągnąć, było trzecie, było czwarte miejsce, ale jednak to, ta infrastruktura pozostawała, jednak budziła pewne wątpliwości w temacie licencji. Tutaj przy piłce ręcznej Wchodzą w grę zupełnie inne koszty z wiadomych przyczyn, ale też z tego, co pan rok powiedział, są pewnie dociągnięcia, które należałoby nadrobić. To wiąże się niewątpliwie z kosztami. Ponadto, jak popatrzymy na historię ostatnich kilku lat w Super lidze, to każdy Beniaminek, który wchodzi z pierwszej ligi, dostaje łomot i z płaczem spada do pierwszej ligi z powrotem. Za przykład mogę podać grający w naszej grupie w pierwszej lidze SP oraz... Przecież FINE Farm Jelenia Góra jeszcze wtedy, a w tym momencie FINE Farm Polkowice, również wyszedł przecież z naszej grupy do, do Superligi, dostaje łomot i, i, i nie ma możliwości, aby oni się już otrzymali. Także wtedy trzeba by było wzmocnić bardzo mocno kadrowo, na przykład tymi zawodniczkami, sądeczankami, które mają wrócić, ale jednak to wiąże się naprawdę z kosmicznymi pieniędzmi w aspekcie tego, co dawało miasto na piłkę ręczną przez wszystkie lata wstecz. Zgadza się, tutaj oczywiście dofinansowanie miasta będzie nie, nie niezbędne i bez tego się nie obejdzie. Natomiast musimy też sobie powiedzieć szczerze, że jeżeli dostaniemy chociaż jakiś procent, jakiś ułamek tego, co dostaje, ja nie mówię dzisiaj sandecja, ale ogólnie, ogólnie piłka nożna w Nowym Sączu. Bo przecież jeżeli chodzi o dotację z zakresu sportu kwalifikowanego, to musimy wiedzieć, że a te pieniążki dostaje nie tylko Sandecja, wobec której już dzisiaj raczej nawet nie ma takich sporów ani w Radzie Miasta, ani gdzieś w innych, że ta Sandecja rzeczywiście ma to pierwszeństwo dostaje najwięcej pieniędzy w mieście, ale to, to są również pieniądze na inne kluby piłkarskie, gdzie ja już będę wprost podnosił, że mam duże wątpliwości, czy tak duże pieniądze powinno być bo nie uważam, żeby klub grający w podrzędnej lidze dostawał pieniądze w wielkości ponad 100 tysięcy złotych. O ile jestem w stanie się zgodzić, że rzeczywiście tendencja jest samą marką, jest reklamą tego miasta, jest czymś, co już nie budzi pewnych kontrowersji i podziałów, to o tyle miałbym duże zastrzeżenia odnośnie finansowania i wspierania przez miasto, innych gałęzi sportu. Zawsze, zawsze na plan pierwszy schodzą pieniądze, ale tak. Jeżeli nie stać nas na piłkę ręczną w Superlidze, to na pewno nas nie stać w piłce nożnej. Bo to są kwoty niewspółmierne w żadnej innej dyscyplinie sportu. Tutaj nie ma innej dyscypliny zespołowej w Polsce na dzisiaj tak taniej, jak piłka ręczna. To na ile kosztuje ekstra klasa? Ja myślę, że w granicach miliona złotych musimy mieć. No, milion dwieście, o optymisji, żeby się utrzymać w ekstraklasie, bo pytałem, celowo cię zapytałem, dlatego, że ja też pytałem o no to. Rzeczywiście piłka nożna pochłania y, mnóstwo pieniędzy, y, zdecydowanie za dużo. Nie mówię tu o asendacji, mówię o piłce nożnej, jako ogólnie. ogólnie. Problem w mieście nazywa się geografią sportu. Dzisiaj jest taki dokument y, gdzieś w ratuszu, którego chyba nikt nie czyta, nikt się nim nie kieruje. Co to znaczy geografia sportu? To znaczy pewne określenie, na co w sporcie, na jakie sporty stawiamy w naszym regionie. Jeżeli Kajka górskie daje Olimpijczyków, więc nie ma co nawet dyskutować, Olimpijczycy, wiadomo sprawę. Jeżeli Sandecja jest marką samą w sobie, oczywiście dbamy. Określmy wreszcie w tym mieście, co jest dla nas ważne, jakie dyscypliny. Jest ich kilka, może dziesięć. To co Tomek poruszył? Zdecydowanie za dużo jest klubów piłkarskich. Wiem, że od razu podpadam, bo wszyscy mówią, że ja nie lubię, że ja nie lubię piłki nożnej. Nieprawda. Jeździłem na mecze, reprezentacji poza granicę Polski, lubię piłkę nożną, Natomiast nie lubię działaczy. Po prostu. Jeżdżę na ligi, jak ja to nazywam, pszenno -buraczane. I po prostu dostaję białej gorączki. Bo jeżeli w B-klasie, gdzie powinni grać chłopcy 18-17-letni, grają wysłużeni ligowcy, bo jakiś szalony działacz ma pieniądze i on chce mieć wynik. I on płaci za przyjście na, na trening, za bycie na meczu. A ci chłopcy, którzy trenują tam, gdzieś tam yy, młodzi, nie mają szansy. Nie dalej niż trzy dni temu rozmawiałem z prominentnym działaczem piłkarskim. Nie powiem, bo, jakie nazwisko, bo dlatego, że rozmawialiśmy prywatnie. Ja mówię, powiedz mi, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego przy okazji turnieju ZPN, który był na hali, gdzie pojawiło się kilkadziesiąt zespołów, dzieci i, i młodzieńców, bo to było od 10-latków po 18 -latków. I byłem na wszystkich tych turniejach i byłem zauroczony gromadą bardzo zdolnych młodzieży piłkarską. I mówię, pytam, tego, tego człowieka. Mówię, czy widzisz to samo, co ja? on mówi, no widzę. No. Powiedz mi, a powiedz mi, dlaczego oni dochodzą do juniora i znikają? A no, bo widzisz, zamiast grać, to grają ligowcy byli. I ten chłopak po prostu, mając 18 lat, widzi, że nie może zagrać nawet w B-klasie, bo C-klasy nawet nie mamy w tej chwili, zdaje się. To on po prostu rezygnuje, bo on się zajmuje czym innym. Bo co on będzie? Kończy się, no. Kończy 18 lat, idzie do seniora i nie ma gdzie grać, bo on, Bo tam musi grać ktoś, kto ma 40 lat. Przykład Ryszard Czerwiec, <grych> Spory linie, który ma dzisiaj lat 40 kilka. Oczywiście właściciel płaci, on gra, znaczy on przyjeżdża na mecze i gra. Ale czy o to chodzi? I tu jest właśnie problem, że środki się rozpraszają, wcale nie takie małe, tylko one są tak rozproszone, że nie wiadomo, co z tym zrobić, bo jak w tule 4 siedzimy, założymy sobie klub y, wielbicieli dobrej piłki i będziemy grali na stole w piłkę i zgłosimy jego dyscyplinę, wystąpimy do Urzędu Miasta jako stowarzyszenie, no to dostaniemy jakieś pieniądze. Tylko się pytam, po co? I jak wejdziecie na stronę Urzędu Miasta, jakbyś otworzył komputer pod nazwą Stowarzyszenia i Kluby, zobacz ile tam tego jest. To jest kilkadziesiąt tak zwanych podmiotów, to po prostu można zwariować. I każdy z tych ludzi, z tych stowarzyszeń dostaje pieniądze. Ja jutro będę miał listę i będę w nie drukował dotacji, gdzie tam będą wyszczególnione wszystkie kluby, które dostają pieniądze i stowarzyszenia. To ja nawet nazwy nie znam tych, tych stowarzyszeń, a które dostają pieniądze. Ja nie mówię, że im się nie należy, ale no nie dajmy się zwariować. A w tej chwili jest jakieś szaleństwo, bo w tle jest to nasi wyborcy. I to tak lepiej dać, no bo wiadomo, za jakiś czas będą wyborcy, jak my nie damy, to nie będą na nas głosować. To jest po prostu, zrobiła się taka karuzela dziwna, Sondacja dostaje najwięcej, oczywiście, bo ma szansę. Oczywiście do Ekstraklasy to tam daleka jeszcze ścieżka, o ile w ogóle. To, co powiedział trener Jerzy Engel na plebiscycie Dziennika Polskiego trzy lata temu, na pytanie Danka Weimera. Panie trenerze, to co, idziemy do Ekstraklasy? On mówi, hola, hola, panowie, zróbcie stadion, pograjcie trochę pierwsze widzę, zobaczcie, jak się to robi, jak się robi piłkę pierwsze pierwszej lidze, a potem zapukajcie do Ekstraklasy. To może Wam się wtedy drzwi otworzą, ale nie wcześniej. Wtedy się wszyscy oburzali, a dzisiaj widzimy że on miał absolutnie rację. Stadion jest kiepski, jest mały, jest niefunkcjonalny. Trzeba go zadaszyć, To jest koszt około 12 milionów złotych. Ponad 2 miliony złotych to jest ogrzewanie. I teraz wracamy do tego, co Ty mówisz o infrastrukturze. Dlaczego już dzisiaj w mieście ktoś, czyli władze miasta, nie wyznaczą, że hala przy nabrzeżnej będzie przeznaczona dla piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki? Wykładamy ją tą specjalną wykładziną, i jest po problemie. Za chwileczkę damy będzie pełnowymiarowa hala piękna przy szkole numer 3. Tak, na szkolnej. Na szkolnej. Jest, jest 20, jest 21. Jest PWSZ, jest WSB. Tych hal mamy w tej chwili pełnowymiarowych lub prawie pełnowymiarowych. 7 czy 8 nam sączą. Ludzie, no. Gdzie tak jest? Ale powiem więcej. Jest takie miasto Kwidzyń, gdzie piłka ręczna stoi na bardzo wysokim poziomie i żeńska, i męska. Prowadzone jest tam szkolenie bardzo prawidłowo, czyli od najmniejszych do góry, i cały czas jest to trzymany ten rygor naboru na poszczególne roczniki. Władze miasta w Kwidzynie, nie wiem jak jest w tym roku, ale na pewno było to tak do niedawna, kluby nie płaciły za halę miejską pełnowymiarową. Miały ją po prostu bezpłatnie. A od godziny 20.00. To już jest część komercyjna, na której hala zarabia. Do północy tam trwają rozgrywki, bo, bo akurat nie mam znajomych z Kwizy. Można i tak. A dzisiaj jest tak. Miasto daje pieniądze na klub. To ile z dotacji płacisz za halę? Procentowo? 30%? Oddaję z powrotem? Powiem tak, że... Teraz rozmawiamy, żeby to było jak najmniej, bo jest to już teraz miejski klub sportowy, zmieniliśmy e, trochę formułę. Tak, Tomek, masz rację, ale mimo wszystko dostaje, kluby dostają dotacje jeżeli korzystają z hali, to muszą z tej dotacji pieniądze znowu zwrócić do miasta. Więc jeżeli mały klub musi 30% dotacji oddać, mniej więcej, z powrotem do kasy miasta, no to po co mu dodać te pieniądze? No to obecnie miło, to 30%, nie, nie płacimy za za którym nie będzie faktur, nie będzie dokumentacji na kilogramy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej to, co mówimy o sprawach organizacyjnych, a gdzie nam ekstra klasy? Krążymy wokół tematu pieniędzy i wokół tematu organizacji. Takie pytanie mi się nasuwa, bo wy jako działacze Olimpii Beskid musicie już myśleć o przyszłym sezonie. Musicie już myśleć, co będzie w razie awansu, w razie baraży. Kadra jest taka jest, wiemy doskonale jak wygląda organizacja w klubie i to jest moje pytanie. Czy władze Miasta Nowego Sącza określiły wam już na jakie pieniądze możecie liczyć w razie awansu? Nie, władze miasta nam nie określiły na jaki pułap możemy liczyć, natomiast ja powiem tak, że w tym roku przypada 720 rocznica lokacji miasta myślę, że taki prezent w postaci 720 tysięcy takiego... i taki prezent właśnie w przypadku awansu do Superligi byłby to taki myślę fajny, fajny prezent dla miasta, dla wszystkich I no. dla wszystkich, było, bo byłoby to coś bez precedensu, coś co w historii tego miasta nie, nie miało wcześniej miejsca i tak naprawdę myślę, że wówczas poznalibyśmy odpowiedź na to pytanie, na ile rzeczywiście miasto jest zainteresowane tym, żeby ta Superliga była. My jesteśmy w troszeczkę innej sytuacji niż tutaj w Bo W Sandecie rzeczywiście to są nieporównywalne pieniądze w piłce, w piłce nożnej, a my jesteśmy uważam, przez taką wielką szansę, bo w, tak jak kiedyś udało się właśnie w dobrym momencie zaistnieć i wejść do tej elitarnej Ekstraklasy w Muszyniance tak my jesteśmy właśnie w takim momencie bo ta liga zaczyna się profesjonalizować, w sensie zaczynają wchodzić poważni sponsorzy, weszła telewizja Polsat TV4 i myślę, że jeżeli nie uda nam się zrobić tego teraz to za kilka lat na pewno nas nie będzie na to stać uważam, że albo teraz, albo nigdy i oczywiście jeżeli miasto nam nie pomoże w przypadku tego awansu to my sobie e, rady tutaj e, nie damy i z punktu widzenia mojego jako działacza, ja na pewno w, w tym momencie w, też rezygnował też z jakiejkolwiek z pracy, no bo to by było po prostu absurdalne, byłoby to porywaniem się z motyką na księżyc. Tomek, z punktu widzenia działacza, jak nadmieniłeś, nie uważasz, że jest to troszkę amatorszczyzna? Że ty jako pełniący władzę w tym momencie w klubie, myśląc o Super lidze, powinieneś już zaczynać rozmowy z potencjalnymi zawodniczkami, mogącymi wzmocnić zespół. Już powinniście planować, jak ten zespół będzie budowany, na jakich zawodniczkach opartych w przyszłym sezonie, a ty nawet nie wiesz, jakimi pieniędzmi będziesz dysponował. Czy to nie jest troszkę za późno, jeżeli władze miasta powiedzą ci w lipcu, Tomek, masz tyle i tyle pieniędzy? my już rozmawiamy z pewnymi zawodniczkami bo mimo wszystko, tak jak mówię e, wierzę w ten awans i wiem, że jeżeli oczywiście e, my byśmy o takich rozmów nie mieli przeprowadzonych mało tego, my musimy zdawać sprawę że tak naprawdę e, trzeba będzie wkrótce podpisać e, pewne kontrakty z zawodniczkami e, pewnie z taką klauzulą w przypadku awansu bo przecież nikt, żadna zawodniczka nie będzie e, z tych, z tych e, które mogłyby być dla nas realnym wzmocnieniem czekać, aż MKS Olimpia bezkit awansuje, bo część zawodniczek chce mieć pewne sytuacje, pewną wiedzę o już znacznie wcześniej, prawda? Chce, chce sobie zaplanować swoją przyszłość trochę wcześniej, dlatego my oczywiście o tym rozmawiamy. Czy my podpisujemy kontrakty bez odkrycia? Na pewno nie, dlatego tak jak mówię, że cały ten projekt jest oparty również na, na firmie Górsta, która naprawdę daje nam olbrzymie wsparcie i bez udziału, której nie moglibyśmy nawet dzisiaj myśleć I, i rozmawiamy również z innymi sponsorami I, i ku mojemu zdziwieniu to idzie naprawdę całkiem nieźle, natomiast oczywiście miasto jest nam w tym projekcie niezbędne i potrzebne są nam sponsorzy, ale również potrzebne jest nam miasto, są to dwa elementy niezbędne do funkcjonowania tego projektu, ale jeszcze nawiązując do tego, co tutaj mówił Jurek o tej geografii sportu, to to jest myślę też sprawa a kluczowa, żeby były położone jakieś akcenty na pewne dyscypliny, żeby rzeczywiście zastanowić się. Ja nawet nie wiem, powiedzmy klubów wprost, na przykład związanych ze sportem walki, że przez najbliższe 5 lat priorytetem jest właśnie ta dyscyplina, przez kolejne 5 jest ta, bo myślę, że wiele klubów czuje się po prostu zawiedzionych, żeby nie powiedzieć oszukanych, bo nie ma żadnego jakby przełożenia mają świetne wyniki mogą się pochwalić rewelacyjnymi wynikami, a nie idzie za tym żadna dotacja, czyli ktoś myśli tak, jeżeli ja w tym roku na przykład zdobyłem ileś tam medali mistrzostw Polski, to teoretycznie powinienem liczyć na jakąś tam dotację z miasta, prawda, rzędu 10 tysięcy, jeżeli w drugim roku zdobyłem tych medali 20, no to przynajmniej powinienem liczyć na dotację na porównywalnym poziomie, a poza tym musimy jeszcze wziąć pod uwagę, że niektóre dyscypliny po prostu powinny się rozwijać. A tam nie będzie wyników żadnych, tylko trzeba to robić stricte właśnie nie pod kątem sportu zawodowego, tylko czysto amatorskiego, żeby ci ludzie mogli właśnie sobie gdzieś tam poćwiczyć, rozwijać się ruchowo, a to jest, to jest też bardzo ważne. To teraz chciałbym wziąć pod uwagę ten czarny scenariusz. Załóżmy, że nie udaje się awansować do Superligi. Było powiedziane, że sponsor, Górstal, bardzo liczy na tą Superligę i między innymi dlatego wspiera teraz drużynę. On jest zainteresowany, już powiedziałem, wprost. On nie jest zainteresowany, dzisiaj rozgrywałem pierwszej ligi. Jego interesuje tylko i wyłącznie Superliga. Czyli jeżeli nie będzie Superligi, sponsor się wycofuje. Oczywiście, że tak. Wywołaliście przykład Muszynienki. Akurat nie, nie mogę wszystkiego powiedzieć w szczegółach. Natomiast skąd się wzięła potęgę Muszyniarki. Z bardzo proste rzeczy. Nazywa się pani Maria Janas, czyli prezes spółdzielni Muszynianki. Niezwykle y, rozumna pani. Bardzo pragmatyczna. U niej tak to jest tak, nie to nie. Jeżeli nie mam argumentu, to zdanie nie zmieni. Rozpoczynali współpracę y, z panem Serwińskim od 3000 zł. To był w trzeciej lidze, nazywał się dedykują Muszyna. Później zaczęło się nazywać muszynianka i bardzo szybko nagle okazało się, że z tej trzeciej ligi awansowali do drugiej ligi. I w tej drugiej lidze brylują swoimi zawodniczkami, żeby nie było z regionu. Jedniczną muszę, Krynica. I siedli i zastanowili się, czy robimy sport przez duże S. Tak robimy. Zwiększyła spółdzielnia dotacje, Awansowali do pierwszej B. To jak się to nazywało. Idzie dobrze. No to pojawiły się dwie czy trzy dziewczyny z Krakowa, z Wisły Kraków, z innych regionów. I nagle okazuje się, że oni mają szansę awansować do pierwszej A. Idziemy? Idziemy. Zwiększono dotację. Pojawiły się nowe dziewczyny. Robiono krok po kroku, bardzo rozsądnie, do etapu takiego jak jest dzisiaj, czyli cztery medale Mistrzostw Polski, jeden srebrny, Puchar Polski, szóste miejsce w Europie, w Lidze mistrzyń itd. Tak tak tak Ale jest to zrobione bardzo, bardzo rozsądnie. Miasto tam nie wchodzi w ogóle w rachunek miasta, na to jest, po prostu nie jest. Tutaj. Miasto tyle, że wspomogło budowę Hali na zasadzie przyspieszenia obrotu dokumentami itd. Tak Pieniądze tak wyłożyła w większości Muszynianka i Fakro, które jest również spół... I żeby nie było żadnych wątpliwości, za pieniądze Muszynianki pierwszej lidze by się klub nie utrzymał. Także nie są to duże pieniądze, tylko bardzo rozsądno wydawane i bardzo rozsądnie to wszystko tam jest zorganizowane. Nie, ja podzielam tutaj zdanie, że ja wiem i widzę dzisiaj, że jesteśmy w stanie finansowo utrzymać zespół Super Lidze tylko najpierw do tej Superligi jeszcze trzeba po prostu mówiąc po prostu awansować dojrzeć. i też dojrzeć, ale też podjąć kolejne ważne i, i, i trudne również kroki, tak jak takim ciężkim, trudnym do zaakceptowania dla środowiska, dla wielu osób była decyzja o tym połączeniu, tak, w przypadku awansu będą kolejne trudne kroki, ale które, które dają szansę na to, że po prostu w przypadku tego awansu będzie dobrze. Chciałbym tu jeszcze raz wrócić, a co w przypadku, kiedy nie będzie awansu? Czy miasto będzie w stanie zakładając, że sponsor się wycofa, utrzymać ten drużynę w pierwszej lidze i czy dalej to będzie Olimpia To znaczy na pewno wtedy te pieniążki będą zdecydowanie mniejsze, to nie mamy co się czarować ja, moje takie prywatne zdanie, że gdyby się tak rzeczywiście zdarzyło, aczkolwiek tak jak mówię, jestem jednak optymistą. Wierzę, że drużyna zrobi miasto prezent na 720-lecie. To byłbym za tym, żeby te środki y, przeznaczyć stricte i wyłącznie na szkolenie młodzieży. Był to sądecki podcast sportowy.